Wibracja siedem Fajnie jest być miłym. Duchowe prawo przyciągania jest proste. Głosi, że wszystko, w co wierzymy, spełni się. Bardzo ważne jest, abyś sobie uświadomił tę wiekową i świętą naukę w celu kultywacji sposobu myślenia, który będzie działał na twoją korzyść, a nie przeciwko tobie. Twój wewnętrzny dialog ma wielki wpływ na Twoje przekonania oraz na to, w jaki sposób odbierasz świat. Czy rozmowy, które prowadzisz w myślach, są pełne miłości? Czy może jednak zabarwione są pokładami strachu i obaw? Nie ma nic złego w odrobinie strachu. Ważne jest natomiast, aby pamiętać, że Twój naturalny stan, Twoja najważniejsza część, to miłość. Szanując swój naturalny stan, inicjujesz przyjazną rozmowę z samym sobą. W jaki sposób patrzysz na siebie, gdy spoglądasz w lustro? Jak się do siebie zwracasz? To wszystko ma wielki wpływ na twoje przekonania i wierzenia. Dzisiaj zatem podejdź do lustra i odkryj to, co zaczyna dziać się w twoim wnętrzu. Czy patrzysz na siebie krytycznie? Jak możesz zmienić tę wewnętrzną rozmowę? W jaki sposób możesz być dla siebie milszy? Jak już zapewne wiesz, twoje ciało jest domem Twojej duszy. Jest świątynią przechowującą boskie światło. Dlaczego więc nie uszanować tego i nie zacząć traktować siebie z miłością? Kiedy rozpoczniesz ze sobą miłą pogawędkę, a jednocześnie zauważysz, że Twojego wewnętrzny krytyk wszczyna walkę. Bądź wobec niego miły. Powiedz, Dzięki za informację, ale dziś wybieram dobroć. Będąc dla siebie miłym, otwierasz energię na przyjęcie życzliwości obecnej na wszystkich poziomach. Sprawiasz, że ważni dla ciebie ludzie czują się lepiej, a ty lepiej czujesz się w ich towarzystwie. Twoja dobroć wobec siebie jest modlitwą o dobroć dla świata. Takim uczynkiem dajesz przykład otaczającym cię współcześnie ludziom oraz pokoleniom które pojawią się w przyszłości. Wibracja na dziś. Dzisiaj wybieram bycie życzliwym wobec siebie. Dzisiaj decyduję się na to, by uszanować moją duszę. Dzisiaj uznam, że moim naturalnym stanem jest dobroć. Odpędzę wszystkie fałszywe i krytyczne myśli. Moja życzliwość jest modlitwą do boskości obecnej w moim wnętrzu i we wnętrzu innych ludzi. Pozwolę dobroci przepływać przez wszystkie obszary mojego życia. Podziel się wibracją moja życzliwość jest modlitwą i demonstracją naturalnej dobroci obecnej w każdym z nas.